I have forgotten. I No już jestem z powrotem, 25 minut po godzinie 18. są Państwo w spotkaniu przy stacji Lublin Naukowy. Może zacznę od przedstawienia mojego i Państwa gościa, a temat sam się wyjaśni. Specjalistą, którego odwiedziłem z mikrofonem po to, by dowiedzieć się kilku ciekawych rzeczy jest Pan Profesor Piotr. Kacejko z Katedry Sieci Elektrycznych i Zabezpieczeń Politechniki Lubelskiej. Rozmawialiśmy sobie o blaskach i cieniach konwencjonalnych oraz alternatywnych źródeł energii w przytulnym gabinecie. To jest impresjonizm. To jest dama z parasolką. Tam są tancerki de gasa. No, a tu jest następny naszykowany do powieszenia. Impresjonizm lubię. A po drugiej stronie. A po drugie to są tak powiem, członkowie rodziny, którzy odeszli. Czyli mój ojciec, i moja siostra. Nie jest pan z branży, bo, bo do tej pory ojciec jest z branży bardziej znany niż ja. Napisał podręcznik pracownia urządzeń elektrycznych, który był wydany, w, myślę, że w sumie łącznie w 40 czy 50 tysiącach egzemplarzy, a może i więcej. I właściwie praktycznie każdy, kto kończył technikum elektryczne w latach 70 -tych, 80 -tych w Polsce, to musiał przez tą książkę przejść. Po prostu to się nazywało y, Żółta Pracownia Kacejki, to każdy wiedział. Jak ja się gdzieś tam przedstawiam, a czy pan jest y, jakimś tam właśnie krewnym tego Kacejki od Żółtej Pracowni? Teraz to się y, ocenia negatywnie czasami. A te... Mówi się, że ojciec zatrudnia córkę, następnie jeszcze zięcia i tak dalej. Była dyskusja na ten temat, na temat właśnie więzi rodzinnych na Politechnice. I taką wypowiedź sobie zapamiętałem, że ktoś powiedział, że są elementy w tym negatywne, a są pozytywne i wymienił właśnie kolegę Szmygina, którego ojciec pracował, mnie, którego ojciec też pracował i powiedział, że ci następcy są tacy sami albo nawet jeszcze lepsi. I rzeczywiście, bo jak się państwo przekonają, pan profesor Kacejko, pan profesor Piotr Kacejko zna się na swoim fachu jak nikt. Generalnie to ja się wywodzę z matematyki, czyli z klasy matematycznej ze Staszyca, w której opanowałem tę matematykę dość dobrze. A że poszedłem akurat na te studia, to tak właśnie mogę iść na, na, na każde inne, bo się interesowałem wieloma przedmiotami, ale jak wiedziałem, że ojcu strasznie na tym zależy, to, to myślę, dlaczego nie pójść na to? Chciałem pójść na medycynę, a to mi się dawało, że 6 lat to za dużo. A te studia trwały 4,5, więc o 4,5 to mogę się pomóc. Mój ojciec mówił, że też przyjechał w 1932 roku do Warszawy i zastanawiał się, czy iść na Uniwersytet Warszawski, czy na Politechnikę. Że wybrał Politechnikę, bo mieli ładniejsze czapki. Na tym czapki. No. no i pan profesor też wybrał Politechnikę, ale lubelską. Zajmujemy się tym, żeby jednak zapewnić niezawodność. To, o czym mówimy, to znajduje bezpośrednie odbicie w zjawiskach, którymi się zetknęliśmy, czyli z blackoutami. No i na przykład z tym zagrożeniem blackoutowym które miało miejsce y, dwa tygodnie temu w Polsce. Czyli intensywne obniżenie napięcia, bardzo duży pobór mocy z systemu. Nie odczułem y, Bo awaria objęła Polskę północno-wschodnią. Y, objęła Warszawę również. Y, jakby taka myśl przewodnia tych, tych prac, którymi się zajmujemy, to są działania wyprzedzające chcę powiedzieć, że pomimo takich jakby no powiedzmy awarii czy, czy, czy, czy wpadek, to generalnie rzecz biorąc, byśmy wzięli pod uwagę rozległość systemu, liczbę elementów, ilość energii przesyłanej i szereg zjawisk, które tam zachodzą, szereg powiedzmy na przykład zagrożeń typu na przykład zagrożenia burzowe, zagrożenia związane teraz z upałem, z tym, że przewody się rozciągają, z tym, że obciążenie jest zmienne, to ta niezawodność i tak jest na bardzo, bardzo wysokim poziomie. No i to można powiedzieć w jakimś tam ułamku procenta, dzięki pewnym pracom, dzięki analizom które nie prowadzi. Zwrócili Państwo uwagę na pewne angielskie słówko, które padło w wypowiedzi Pana Profesora. Za chwilę Pan Profesor Kacejko wyjaśni, co ono znaczy w energetyce. na tym, że następuje gwałtowne rozprzężenie między popytem na energię elektryczną, właściwie na moc, bo rozpatrujemy zjawisko jakby w jakiejś tam chwili czasowej, a możliwością wyprodukowania tej mocy w elektrowniach, a, tak naj... a, ta... a jeszcze bardziej możliwością przesyłu ich właśnie z elektrowni do odbiorcy. I teraz, jeżeli te możliwości przesyłowe nagle zostaną załamane, to zostają elektrownie, które nie mają odbiorów, one nie mogą tak pracować I zostają odbiory, które nie mają elektrowni, jeśli może też nie, nie mogą pracować. Mógł. <laughs> Wszystko się musi bilansować, czyli proszę zwrócić uwagę, że ogromna ilość energii, te przeliczne jakieś tam wagony węgla, to są naprawdę olbrzymie ilości, muszą się bilansować. Czyli to, co wytwarzamy, musi być konsumowane. Więc to wystarczy zrobić ciach. Prawda? Czyli gdzieś tam przeciąć jakieś odpowiednie linie, y, tworzą się wąskie gardła, linie pozostałe w pracy się przeciążają, następuje ich wyłączenie, ponieważ nie mogą się przeciążyć, bo na przykład to przeciążenie powoduje, że się przewody wyciągają i dotykają do ziemi albo do datów domów, czyli zostają wyłączone. No i jeszcze raz Proponuję, żeby Pan się skupił i zastanowił na tym, że elektrownia, która nie oddaje mocy, to jest ogromna ilość pary, która po prostu dmucha w turbiny, a turbiny są nieobciążone, więc nie mogą się turbiny rozpędzać, nie będąc obciążonymi mocą, dlatego żeby po prostu wyfrunęły przez dachy elektrowni. Natomiast natomiast odbiory bez, bez turbin są niezasilane. Czyli krótko mówiąc w systemie elektronegetycznym musi być zawsze równowaga. Czyli to, co jest wyprodukowane, musi być skonsumowane. No, nie można produkować na zapas z, z małymi wyjątkami. A dlaczego? Albo trzeba by znaleźć jakiś rezerwuar dla tych właśnie dla energii elektrycznej, gdzie ją można gromadzić. Na ten temat trwają różne prace. Najpopularniejszym sposobem gromadzenia jakby zapasu energii elektrycznej, ale to na małą skalę, są akumulatory. To robimy w samochodzie, czyli wtedy, kiedy szybko jedziemy, ładujemy akumulator, jak stoimy na światłach, czerpiemy z akumulatora. Gdyby to się dało zrobić w skali makro, bylibyśmy bardzo zadowoleni. Tym, tym samym niestety to, co nam się dość pewnie mamy opanowane, to takie magazynowanie energii, które polega na tym, że w, w Dolinie Obciążenia pompujemy wodę do zbiorników, które są położone gdzieś tam wyżej, a w Dolinie one, woda wypływa z tych zbiorników. To się nazywa elektrownie szczytowo-pompowe. Są takie dwie duże, właściwie elektrownie w Polsce, jedna to się Żarnowiec na północy, druga porąbka Żarna, południu, ale to są w sumie moce no, istotne, ale nie są takie znaczące. Natomiast y, można sobie wyobrazić różne inne sposoby magazynowania, na przykład y, różne koła zamachowe, zasobniki nadprzewodnikowe, ale to są jakby elementy, których dużo się namagazynować nie da. Można sobie jeszcze bardziej wyobrażać, bardziej inne sposoby magazynowania, mianowicie Wtedy, kiedy mamy za dużo energii, rozpoczynamy jakby intensywną elektrolizę wody w jakichś tam układach, produkujemy wodór, ten wodór magazynujemy w zbiornikach, zużywamy go później w ogniwach paliwowych, czyli takich nowych jakby źródłach produkowania energii elektrycznej, ale to jest pieśń przyszłości. Czyli krótko mówiąc, na dzisiaj w Polsce magazynowanie jest możliwe w dwóch elektrowniach szytowo-pompowych i ewentualnie jeszcze w kilku elektrowniach o charakterze zbiornikowym, które też mogą jakby pompować w odwrotną stronę. To już wiemy, jak sieci energetyczne działają i dlaczego czasem mamy brak prądu w gniazdkach. A propos gniazdy, lampy i żyrandoli, to do pana profesora poszedłem z rachunkiem. Z rachunkiem za energię elektryczną. Generalnie to rachunek jest taki, że energia, za którą płaci pan i ja, z grubsza, to gdzieś jest na poziomie 40 groszy za, za kilowatogodzinę, Natomiast energia kupowana z elektrowni jest na, no, lekko ponad 10 groszy za kilowatogodzinę, czyli dolatuje jeszcze ponad 200%, prawda? No, prawie lekko biorąc, no 300 nawet można zaryzykować. No, może 200. No, generalnie też biorąc, dystrybucja jest droga. I teraz pytanie, czy jest za droga? W moim odczuciu chyba tak. Rzeczywiście jest za droga, aczkolwiek rozumiem, że na pewno te koszty są znaczące. No, takie wskaźniki są dość znane powszechnie, że jeżeli weźmiemy pod uwagę na przykład liczbę osób zatrudnioną na jedną rozprowadzoną kilowatogodzinę, no to u nas ona jest dość znaczna. W innych krajach, czy w podobnych firmach jest mniejsza, także akurat dystrybucja w Polsce jest dość kosztowna w stosunku do ceny podstawowej energii elektrycznej. Konkludując, jak zwykle najwięcej płaci ten, kto jest na końcu. Ktoś z państwa nie chciałby zarobić 200% ceny jakiegoś towaru? No ale to zupełnie inna historia. Są państwo w dziennym, że tak się wyrażę, spotkaniu przy stacji Lublin Naukowy. Rozmawiałem z panem Piotr, profesorem Piotrem Kacejko z Politechniki Lubelskiej na temat alternatywnych, ale nie tylko źródeł energii. Jak się tak na zdrowy rozum zastanowić, to jednym z rozwiązań ograniczenia kosztów dystrybucji energii byłoby zbudowanie szeregu małych jednostek dostarczających światło, popularnie rzecz ujmując, na potrzeby osiedla, dzielnicy... Wracamy tutaj do takiej koncepcji, która, którą właśnie mój ojciec stworzył przed wojną, kiedy Lublin miał jedną elektrownię, tam jeszcze powiedzmy później drugą i tyle. No niestety poziom niezawodności będzie tutaj niższy, dlatego że to rozczłonkowanie od ten, ten, tego mol, molocha, jak pan mówi, spowoduje, że nie osiągniemy tego poziomu niezawodności, dlatego że elektrownia... No to panu to wytłumaczę. Elektrownia przeciętna maksymalnie może pracować 5000 Godzin w roku. To proszę, proszę zwrócić uwagę, że, że, że rok ma 8360 godzin, prawda? Już zostaje 3300 godzin do pokrycia. No można sobie brać drugą elektrownię, prawda? Ale będziemy jechali na jednej, to jak ona się zepsuje, to już pozostaniemy my całkowicie bez zasilania. Czyli krótko mówiąc, plusem współczesnych systemów, które teraz się wypracowali, jest to, że one są połączone za pomocą gęstej sieci, zasilane są przez duże elektrownie no i poza, poza tym, to znaczy członkować elektrownię? Czy, no bo... ch czy, czy chciałby Pan mieć na osiedlu elektrownie o mocy tam na przykład 3 MW zasilaną węglem i, i chciałby Pan, żeby, żeby ten węgiel <grym> był spalany tuż przed Pana blokiem? No nie, nie. nie no właśnie. Nie. To trzeba mieć jakby wyczucie skali, wyczucie jakby o czym, o czym mówimy, prawda? To jest tak, że jak, jak podać taki jakiś przykład życia, można na przykład wybudować ścieżkę rowerową, można promować jazdę na rowerze, można w jakiś tam nawet dość w miarę istotny sposób zmniejszyć chociaż troszkę natężenie ruchu poprzez jazdę na rowerze, ale nie, nie, nie łudźmy się, że jeżdżąc rowerami wyeliminujemy ruch drogowy da? ten rower jest przydatny jest dobry, jest zdrowy ma szereg plusów. Ja na przykład bardzo lubię jeździć rowerem i dużo jeżdżę. Natomiast kiedy muszę coś załatwić i muszę pojechać do Warszawy, to nie jadę rowerem, tylko, tylko jadę po prostu samochodem. No, podobnie jest z tym kolektorem. No, jeśli y, mógłbym tę wodę właśnie ogrzewać za pomocą tego systemu, mógłbym za to zapłacić, Tak jak najbardziej ja też o tym myślę. Mieszkam na poddaszu i myślę, że na pewno y, przez całe lato moje potrzeby energetyczne, w sensie ciepłej wody byłyby zaspokojone. Ale nawet przez myśl mi nie przyjdzie, żeby się odciąć od, od, od elektrowni, bo ja po prostu tego poziomu niezawodności nie osiągnę. To się nam po prostu tak zdaje, że tu kolega kupi generator na, na, i będzie śmiecie y, utylizował. Ja kupię ogniwo słoneczne. Ktoś tam jeszcze kupi, powiedzmy, y, y, czy, czy zainwestuje w mały wiatrak. Razem się skrzykniemy i będziemy sobie produkowali prąd. No, no i fajnie by, no, by było. Proszę bardzo. Nie ma, nie ma przeszkód. Po pierwsze będzie drożej. Drożej jednak? Tak, będzie drożej. Tak. A no bo trzeba po prostu te urządzenia kupić no, we, we wszystkich kosztach są koszty stałe Koszty zmienne nie, nie będzie kosztów paliwa, ale będą koszty kredytu Który musimy wziąć, żeby te urządzenia zakupić no, i, I te koszty stałe będą zdecydowały, że, że, że, że będzie drożej A poza tym będzie Nawet gdyby nam ktoś to kupił za darmo no To będzie poziom niezawodności Niestety będzie, będzie niższy Bo te urządzenia muszą mieć przerwy Muszą mieć okresy konserwacyjne Nie będzie słońca, nie będzie wiatru y, Śmieci nie będzie akurat wtedy No bo coś tam się stanie że, że nie będziemy ich zużywali, wyjedziemy na wczasy i sąsiad powie, sorry panie redaktorze, ja jadę na wczasy. Ja, ja już tego biogazu ze śmieci nie będę wytwarzał, bo teraz jadę na miesiąc na wczasy. I nie będzie wiatru i, i słońce zajdzie. No i co wam ja wtedy ja zrobi? Ja tego, panie redaktorze, i ta część, którą, y, którą my się zajmujemy, to jest, polega właśnie na tym, że my y, wymyślamy bardzo skomplikowane scenariusze tego, co się może zdarzyć. I dlatego ja rzeczywiście jestem i, i, i w życiu też trochę katastrofistą, bo to polega na tym, że musimy wymyślać najróżniejsze warianty tego, co się może zdarzyć. I w tych wariantach ten system musi działać i, i w większości przypadków działa bardzo dobrze, ale między innymi dlatego, że są, jest szereg urządzeń, to się nazywa... Cały ten system elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa, która na wypadek różnych właśnie takich sytuacji powoduje, że system działa prawidłowo i ta sieć jest niezawodna. Słowem małe nie zawsze się opłaca, ale może działać współrzędnie. O tym za chwilę. Państwo przy stacji Lublin Naukowy, w programie popularno-naukowym na antenie polskiego Radia Lublin. Wróćmy do tematu. Moim gościem jest profesor Piotr Kacejko z Katedry Sieci Elektrycznych i Zabezpieczeń Politechniki Lubelskiej. Tym, że ropy nie ma, to Pan przesadza. No ale e jest bardzo duża. Ale postawmy sobie brutalne pytanie, czy się obejdziemy bez energii atomowej? No. Moim zdaniem nie, ale jej się boimy. I moim zdaniem też się nie obejdziemy i, i będziemy się bali, bali, bali aż się w którymś tam momencie przestaniemy bać. Myślę, że chyba grozi naszemu krajowi taki syndrom kalifornijski. To znaczy, że będziemy uważali, że jakby energia elektryczna się skądś tam będzie brała, że się jacyś tam inwestorzy znajdą, że, że, że to tak nie zostanie. Jakoś to będzie szło. Tymczasem mamy tak naprawdę do wybudowania dwie duże inwestycje energetyczne do dokończenia, czyli Bełchatów 2 i, i, i Pontnów 2. One łącznie tam będą miały 1200 megawatów. Natomiast mamy bardzo dużo bloków do wycofania. Te bloki kiedyś powiedzą po prostu cześć. I w którymś momencie po prostu wrócimy do tego, co było w latach 70., czyli do, do ograniczeń w poborze energii elektrycznej. I wtedy zaczniemy na gwałt próbować ten system ratować, tak jak ratowała się Kalifornia. Gwałtownie rozbudowując swoją energetykę no do tego stopnia, że części turbin, nawet takie zdjęcia miałem, robią wrażenie, przywożono samolotami, żeby ten proces inwestycyjny skrócić. Także pewno nas ten syndrom może dotknąć i może wtedy stwierdzimy, że jednak się na ten atom zgadzamy. Chcę podkreślić jeszcze raz, że, że, że wszystkie te zabiegi związane z, ze źródłami odnawialnymi, to one są bardzo potrzebne i, i one mogą jakby ten negatywny stan opóźnić. A jednak wiatr, woda, słońce znajdą swoje miejsce w bilansie energetycznym naszego kraju. Czeka nas jeszcze era wodorowa, czyli przetwarzanie wodoru i tlenu w ogniwach paliwowych. To jest niezwykle atrakcyjny sposób produkcji energii elektrycznej i ciepła I, i, i myślę, że on tutaj będzie miał duże znaczenie, aczkolwiek powiedzmy sobie szczerze, że jednym ze sposobów produkcji wodoru to jest produkcja tego wodoru z szansnego, tego gazu ziemnego, którego też jak Pan powiedział nie ma. No ale możemy jeszcze z innych, z innych środków ten wodór produkować. Także, także era wodorowa plus jakby powrót atomu. No to jest chyba taka realna wizja. Plus dodatkowo jeszcze takie elementy jak zgazowanie węgla, węgla kamiennego, plus dodatkowo znaczący wzrost sprawności turbin i kotłów węglowych poprzez wprowadzenie tzw. układów nadkrytycznych, czyli układów o bardzo dużych ciśnieniach i temperaturach parek, które będą miały znacząco wyższą sprawność. No i to jest też jakby taka przyszłość. Dużymi elektrowniami mogą być duże farmy wiatrowe i one tutaj będą jakby, mówimy o sprawach globalnych, niekoniecznie o naszym kraju, ale one będą takimi dużymi źródłami, zresztą są. przyspieszenie niemieckie, jeśli chodzi o, o źródła wiatrowe, jest, jest ogromne i, i imponujące i ono wcale jeszcze nie zostało zakończone tym, że to obecnie się wchodzi na morze, prawda? U rodzinie to pokazywałem, mówię, patrzcie, widać Pałac Kultury. To teraz wyobraźcie, że największe wiatraki obecnie są niewiele niższe od tych budowni. Łopaty? No, łącznie wieża 125, 120 metrów, łopaty po 60, no jak łopata będzie nad wieżą, no to razem da 120 i 60, 180 metrów, a raz Kultury ma 200 tam ileś, prawda? Gdzie takie wiatraki stoją? Niemcy wprowadzają wiatraki, to jest wiatrak 4,5 megawatowy, 5 megawatowy, takie wiatraki, to jest nowy rzut wiatraków niemieckich, hiszpańskich. No to panie profesorze, stawiamy na górze Sławinkowskiej taki wiatrak i co? Nie, nie mamy z głowy. Nie Tyle. Proszę zwrócić uwagę, że u nas, jak jest wiatr 20 metrów na sekundę, to się ogłasza przez radio, że, że, że spodziewane są porywiste wiatry o prędkości 70 km na godzinę. Natomiast, żeby ten cały biznes się opłacał, to musi tak dmuchać na poziomie 15 metrów na sekundę przez e, powiedzmy 3-4 tysiące godzin w roku. To wtedy to się opłaca. Nie ma takich terenów u nas? Na morzu, owszem. Myślę, że ten e, offshore, czyli elektrownie kilka kilometrów, nawet kilkanaście kilometrów wysunięte w może. mogą dać takie parametry wiatrowe, natomiast inne nie dadzą i dlatego znowu wrócimy do tego właśnie, co mówiliśmy o tym rozczłonkowaniu systemu. System jako, jako całość musi pozostać, no dlatego, że po prostu jak jedno źródło będzie niewydolne, czy nie będzie mogło pracować, to go musi wesprzeć drugie, a ostatecznie nad tym wszystkim muszą panować źródła, źródła klasyczne. Powiedział pan dla ciekawości taką rzecz, że w Wielkiej Brytanii jest oddana niedawno do użytku elektrownie, właściwie po remoncie, która ma 1000 megawatów prawie, czyli to jest połowa kozienic, troszkę mniej niż połowa kozienic, w której nie pracuje bezpośrednio ani jedna osoba. Wszystko jest zdalnie sterowane. To jest imponujące na pewno. że węgiel sam i tak dalej. To jest elektrownia na gaz. I to jest przyszłość, to jest, żeśmy nie poruszali tego tematu, bo gaz jest B, a ja jestem w pewnym sensie fanem energetyki gazowej. No ale gaz się kiedyś skończy, jego źródła są wyczerpywalne. Wszystko jest wyczerpywalne, my też jesteśmy wyczerpywalni. Znowu to jest ten efekt skali. Ten efekt skali polega na tym, że świat jest ogromnym konsumentem gazu. My jesteśmy właściwie harcerzami, jeśli chodzi o, o, o zużycie gazu. Mimo wszystko, no jako Polska? Jako Polska. Boimy się, że, go, że nam ciągle go ktoś tam zabierze, że, że zakręci kurek. Zakręci kurek. Ale no, co nie zmienia postaci rzeczy, że przecież takich krajów jak nasz, które nie mają swoich zasobów, a które y, ten gaz w jakiś sposób y, pozyskują, no, to jest bardzo dużo. To nie tylko my jesteśmy w takiej sytuacji. Y, gaz jest paliwem bardzo ekologicznym. Y, jego y, emisja zanieczyszczeń jest wielokrotnie mniejsza. Praktycznie nie ma, jeśli chodzi o siarkę na przykład, jeśli chodzi o, o, o dwutlenek węgla, no to oczywiście on y, towarzyszy te spalaniu gazu dwutlenek węgla, ale też w mniejszych ilościach. Także jeśli chodzi o ten jakby poziom ekologiczny, jest, jest on ogromny. Jeśli chodzi o interakcje ze środowiskiem, jakieś tam popioły i te inne rzeczy, no cały ten system nawęglania odpada, no i gaz jest spalany po prostu w turbinach gazowych, które możemy budować w przeciągu kilku miesięcy. Wypada zadać sobie pytanie, czy warto montować na dachach naszych domów ogniwa fotowoltaiczne o małej sprawności i wydajności, czy nie lepiej inwestować w lepsze wykorzystanie konwencjonalnych źródeł? Oczywiście uzupełniając bilans energią pochodzącą ze źródeł, to wyjście najlepsze z możliwych, bo energia... Jest droga, powinna być jeszcze droższa, dlatego że ta cena, która w tej chwili jest, abstrahuje od ceny, którą my płacimy jako odbiorcy. O tym, żeśmy dyskutowali, dochodzą te koszy dystrybucji, ale to 100 zł za, za, za megawattogodzinę, czy 10 koszy za kilowattogodzinę, to jest naprawdę bardzo mało. I jeżeli wytwórcy będą otrzymywali taką cenę, to wytwórcy... Nie będą budowali elektrowni, bo po prostu nie będą mieli im za co. Żeby zbudować nowe źródła, to potrzebne są ogromne pieniądze. I teraz y, widzi Pan, co się dzieje. Następuje tak zwana konsolidacja. Zaczynają powstawać takie, jakby, no, wielkie holdingi, które chcą mieć i wytwarzanie i dystrybucję. No a dlaczego? Dlatego, że na dystrybucji się więcej zarobi. Jak się więcej zarobi, to się zainwestuje i być może będzie można wybudować nowe, nowe źródło, żeby to wszystko się kręciło. A jeszcze może jedno świadomy, że my na przykład, jeśli chodzi o konsumpcję energii elektrycznej na głowę mieszkańca, nawet nie dochodzimy do połowy zużycia energii elektrycznej w Stanach Zjednoczonych. Czyli naprawdę na niskim I musimy podskoczyć. Do tego jest tak, że jak przeanalizujemy poziom dochodu narodowego i zużycie energii na głowę mieszkańca, to on we wszystkich krajach jest, na wyższym poziomie jest wyższe. Czyli nie można mieć wysokiego dochodu na głowę, nie, nie, nie zużywając energii elektrycznej. I to wcale nie jest w z, nie, z, z brakiem oszczędności. To jest to po prostu jakby wyrazem tego, że zużywanie energii elektrycznej jest jakby takim wyrazem dojrzałości kulturowej. Jak człowiek dużo czyta, to se musi świecić, a jak nie czyta, to, to, to, to nie świeci. Jak, jak Chce być zdrowy, to musi sobie po prostu na przykład schładzać żywność, jak będzie jadł żywność nieschłodzoną, ciepłą, która się rozcholuje. No i, ty, i, i, i, i tak po prostu jest, a że to można energię elektryczną oszczędzać, to jest inna sprawa. Proszę Państwa, zbliżamy się powoli do finału pierwszego dziennego wydania programu Stacja Lublin Naukowy. Pierwszym moim gościem był profesor Piotr Kacejko z Katedry Sieci Elektrycznych i Zabezpieczeń Politechniki Lubelskiej, z którym rozmawiałem na temat energii elektrycznej. No to na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia. Wojciech Zasada.